Pięć minut temu minęło południe. Anna Kowalczyk zapraszam na aktualności jedynki. Groźny wypadek na zamku w Cieszynie. Pod turystami zawaliła się część drewnianych schodów. Cztery osoby zostały przewiezione do szpitala. Jedna ze złamaną ręką, dwie z urazami głowy, a jedna z objawami arytmii. W momencie wypadku na schodach było 13 osób. Na razie nie wiadomo, dlaczego schody się zawaliły. Na miejscu pracuje inspektor nadzoru budowlanego. Jeszcze dziś na konta olimpijczyków trafią pieniądze z nagród, które przyznała im Zonda Krypto, obiecuje prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Radosław Piesiewicz tłumaczy, że wszystko dzięki wsparciu innych sponsorów pko u Zonda Krypto jest jego sponsorem generalnym. Firma boryka się z poważnymi problemami finansowymi. Klienci zgłaszają trudności z dostępem do kont i odzyskaniem pieniędzy. Sprawę bada prokuratura. Gorąco na sejmowych korytarzach atmosferę podgrzało nagranie, które premier Tusk wrzucił do sieci. Uwaga internautów przykuło ujęcie, na którym widać dokument z odręcznym napisem rekonstrukcja. Kwiecień 26. Zdaniem Mariusza Witczaka z Koalicji Obywatelskiej rekonstrukcja rządu jest możliwa w każdym momencie. Taka szersza rekonstrukcja no to jest y, zawsze ustalenie koalicyjne i zawsze wymaga pewnego systemowego spojrzenia na funkcjonowanie rządu. Marek Jakubiak, który do Sejmu dostał się z listy PiSu uważa, że nagranie jest prowokacją. Jak znam Donalda Tuska, nie ma dzieła przypadku, jeżeli chodzi o media społecznościowe. Tam on bryluje, tam on tworzy, zarządza państwem przez media społecznościowe. I trochę mnie to niepokoi, bo dla mnie to są dyrdy małe. Albo koalicja jest, albo jej nie ma. W przyszłym tygodniu Sejm zajmie się wnioskami opozycji o wotum nieufności dla minister klimatu oraz zdrowia.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 Mniej chętnych do stanu duchownego jak Episkopat podaje nowe dane. W zeszłym roku do polskich seminariów zgłosiło się prawie 290 mężczyzn, o 12 mniej niż w 2024. Najwięcej kleryków jest w Poznaniu. W tamtejszym seminarium studiuje 78 przyszłych księży. Księgarze alarmują w Międzynarodowym Dniu Książki. Stacjonarne, niezależne księgarnie walczą o przetrwanie. Muszą mierzyć się z nierówną konkurencją.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 Światowy Dzień Książki został ustanowiony w 1995 roku przez UNESCO. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia. Pogoda.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 W większości kraju jakość powietrza jest dobra albo bardzo dobra. W Kędzierzynie-Koźlu umiarkowana, w Kluczborku i Siedlcach dostateczna, a w Radomiu zła. 59% prądów krajowej sieci pochodzi teraz z odnawialnych źródeł, najwięcej ze słońca. W zlewniach Górnej Noteci oraz Górnej Warty i Lis Warty utrzymuje się susza hydrologiczna. Jedynka. Polskie radio. 9 po 12. W samopołudnie. Dziesiątki tysięcy osób straciło pieniądze, a główny odpowiedzialny zniknął. Na początek nowe informacje o aferze Zonda Krypto. Miałem tam około 10 tysięcy złotych kryptowalutach. W pewnym sensie pogodziłem się już z tym, że będzie problem z odzyskaniem tych środków. Koalicja zastanawia się, co zrobić po tym, jak sąd nakazał wpisanie do rejestru małżeństwa pary jednopłciowej. Zdania są podzielone, mówiąc delikatnie. Wszystkie decyzje, wyroki sądów powinny być realizowane. Wyroki europejskich trybunałów często wymagają zmian przepisów prawa. Polacy nie gęsi, język obcy znają. W rocznicę śmierci Szekspira sprawdzimy, jak wypadamy na tle innych krajów w znajomości angielskiego. Trafi się dogadać, z tym nie mam problemu. To nie jest poziom, który bym chciał mieć. Karol Surówka to jest w samo południe. Miała to być jedna z największych w Europie giełd kryptowalut. Wiele wskazuje na to, że mogło to być jedno z największych oszustw trzeciej RP. Każdego dnia do prokuratury zgłaszają się kolejni poszkodowani przez Zonda Krypto. Był to stworzony przez Polaków rodzaj internetowego kantora, w którym można było zamieniać tradycyjne pieniądze na walutę cyfrową. W ostatnich miesiącach zaczęły narastać wokół Zonda Krypto kontrowersje. Na początku kwietnia inwestorzy zaczęli zgłaszać, że nie są w stanie wypłacić swoich pieniędzy. Teraz zarząd podał się do dymisji. Pracownicy giełdy dostali wypowiedzenia, a dotychczasowy prezes Przemysław Kral zniknął. Prokuratura stwierdzi, że z giełdy mogło wyparować ponad 350 milionów złotych. Nasz reporter Tomasz Zielenkiewicz rozmawiał z poszkodowanymi przez zondę krypto. Bitcoin, Tether, Binance Coin, Solana. Te nazwy mogą w większości z nas niewiele powiedzieć. To kryptowaluty, cyfrowe pieniądze kupowane z nadzieją, że ich wartość wzrośnie, co wiąże się z ogromnym ryzykiem. Od początku roku użytkownicy giełdy Zonda Krypto coraz częściej zgłaszali opóźnienia w wypłatach. Wcześniej trwały one minuty. Zaczęły jednak wisieć w systemie po kilka dni. Oficjalne tłumaczenia o nowych protokołach bezpieczeństwa były identyczne jak w przypadku upadłych wcześniej platform tego typu. Pan Mateusz, klient Zonda Krypto, jak każdy inny, chciał po prostu zarobić. Jak były spadki, to ja kupowałem. Jak były jakieś tam takie znaczące wzrosty, to sprzedawałem. Nie ma co ukrywać, marketing zrobił swoje, przyznaje pan Mateusz. Firma reklamowała się, sponsorowała też kluby sportowe. Z mojego punktu widzenia to raczej uwiadnia, a nie powoduje, że tak się człowiek zastanawia, że może już się kończy ta giełda. O kłopotach Zonda Krypto pan Mateusz dowiedział się z internetowych wpisów. Jak tylko usłyszałem, że jest problem z wypłatami, no to oczywiście sam taką wypłatę zleciłem. Tak jak tysiące innych osób, pan Mateusz zawiadomił policję. Zgłosił sprawę też estońskim służbom, gdzie Zonda Krypto jest zarejestrowana. Ja nie widzę, żebym ja, czy jakby którykolwiek z klientów miał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 ja wpłaciłem swoje pieniądze, a oni nie Joanna Magdalena Placzki, właścicielka firmy modowej, również nie może odzyskać pieniędzy. Byłam na giełdzie już od dłuższego czasu. Straciłam tam w tej chwili w kryptowalutach pół miliona złotych. Kobieta przyznaje, że zdawała sobie sprawę z ryzyka, ale nie miała świadomości, że może stracić wszystko. Oprócz regulacji każda giełda powinna trzymać swoje środki klientów. W tym przypadku tych środków zabrakło i one wyparowały. Historii jest więcej. Pani Joanna często przegląda internetowe grupy, gdzie natrafia na inne poszkodowane osoby. Była też wypowiedź znajomych z grup który zbierał sobie pieniądze na operację oczu. To są ciężkie dramaty i sytuacje. Śledztwo w sprawie giełdy kryptowalut Zonda Krypto pod kątem oszustw znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy prowadzi prokuratura regionalna w Katowicach. Afera Zonda Krypto ma też wymiar polityczny. Łączymy się z Sylwią Białek, która jest w Sejmie. Dzień dobry Sylwio. Halo, halo słyszymy się? Sylwia Białek jest Dzień w Sejmie dobry. i mamy połączenie, bardzo się cieszę. Sylwio, ty zbierasz te polityczne komentarze, a tych nie brakuje, bo posłowie chętnie zabierają głos w sprawie zonda krypto. To prawda, że ten temat tak naprawdę jest omawiany od pół roku, bo przecież prezydent dwukrotnie zawetował ustawę o kryptoaktywach. Rząd broni nie składa, pracuje nad trzecim podejściem. Wicepremier minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski przypomniał, że Polska jest teraz jedynym krajem w Unii Europejskiej, który nie ma regulacji nad rynkiem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 Rząd pracuje nad swoim projektem, nad swoim projektem pracuje Centrum, natomiast gotowy jest już projekt przygotowany przez Polskę 2050 i poseł tej partii Adam Gomoła zastanawia się, dlaczego on leży w sejmowej zamrażarce. Przecież jest już gotowy, a poza tym podkreśla, że ten projekt zawiera rozwiązania, które proponuje z jednej strony rząd, ale też zawiera sugestie prezydenta Karola Nowrockiego.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 Poseł Adam Gomoła powiedział, że ten projekt jest lepszy od rządowego. No Pozostali koalicjanci są odmiennego zdania o potrzebie przyjęcia regulacji. Mówią też politycy opozycji. Krzysztof Szczucki wyobraża sobie taki scenariusz, że rząd i prezydent wspólnie przygotowują ten trzeci projekt. Tak mówił na naszej antenie.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 w tle dyskusja, natomiast o ewentualnym powołaniu Komisji Śledczej na przykład za takim rozwiązaniem jest Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, choć mówi, że wymaga on jeszcze dopracowania i jak podkreśla jednym z ciekawszych pytań, na które mogłaby odpowiedzieć Komisja Śledcza, jest to, dlaczego mimo posiadanej wiedzy prezydent Karol Nawrocki wetował ustawy w sprawie e, kryptoaktywów. Marszałek podkreślał też, że rząd przecież ostrzegał o zagrożeniach, była też o nich mowa podczas niejawnego posiedzenia Sejmu. Sylwio, zapytam Cię jeszcze o wątek sportowy, no bo Zonda krypto było sponsor... PKOL lu i polskich olimpijczyków, sportowcy są więc wśród poszkodowanych. To prawda. Sp sportowcy są poszkodowani, ale nie tylko finansowo, ale także wizerunkowo. Przecież to był sponsor pko u a oni swoimi twarzami po prostu pokazywali, że jest to firma godna zaufania. Wiceminister sportu Piotr Borys mówił na naszej antenie o niejasnych powiązaniach giełdy kryptoaktywów. Problemy wokół zonda krypto, problemy związane z wyborem akurat tego,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 prezes pko u Radosław Piesiewicz poinformował, że polscy sportowcy, którzy na igrzyskach zajęli miejsca od 4 do 8 otrzymali należne e, nagrody finansowe. Premie pierwotnie obiecane przez Zonda Krypto zostały wypłacone dzięki wsparciu innych sponsorów pko -lu. No tylko pytanie co jeszcze z medalistami e, z igrzysk olimpijskich. E, Radosław Piesiewicz już kilkakrotnie, kilkukrotnie e, zapowiadał, że do dymisji w związku z tą sytuacją nie zamierza się podawać. Co więcej e, poinformował, że zamierza kandydować na kolejną kadencję, a jutro w trybie pilnym do Warszawy zostali wezwani prezesi związków sportowych. To spotkanie zaplanował minister sportu Jakub Rutnicki. Sylwia Białek, bardzo dziękuję. dziękuję. Jest możliwe, że głosy w sprawie Zonda Krypto dziś jeszcze zabierze minister sprawiedliwości. Jeżeli będziemy mieli nowe informacje, to oczywiście je przekażemy w aktualnościach Jedynki. Polskie Radio. Jedynka. Rosną napięcia w koalicji wokół małżeństw jednopłciowych. Chodzi o wyrok NSA. Sąd nakazał urzędowi wpisanie do rejestru małżeństwa dwóch Polaków, małżeństwa zawartego w Berlinie. Lewica uważa, że to automatycznie powinno skutkować wpisaniem do polskich rejestrów wszystkich małżeństw jednopłciowych zawartych w krajach, gdzie to jest legalne. Przeciwne jest PSL, ich zdaniem byłoby to niezgodne z konstytucją, a KO w tej sprawie wypowiada się raczej ostrożnie. Te sprawę śledzi Dagmara Kędzior. Dzień dobry Dagmaro. Dzień dobry. Lewica ponownie zaapelowała w tym tygodniu o wykonanie wyroku NSA. Faktycznie, bo ten temat jest cały czas gorący w koalicji. No i Lewica chce szybkiej realizacji wyroku NSA. Z drugiej strony ta bardziej konserwatywna część rządu twierdzi, że tej sprawy się nie da załatwić jednym rozporządzeniem. Tutaj hamulcowym k Lewica określa szefa MSWi'a Marcina Kierwińskiego. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty pytany dzisiaj o tę sprawę podkreślił, że jego klub będzie przekonywał ministra Kierwińskiego, by ta transkrypcja w zawartych małżeństw za granicą była uznawana bez konieczności odwoływania się w sądach administracyjnych.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 Stąd też pojawiają się głosy, że być może wytyczne zostaną opracowane tylko i wyłącznie dla tej jednej pary. Jednak jak się okazuje takich par jest znacznie więcej. Dlatego organizacje LGBT w takim przypadku będą się sprzeciwiały temu rozwiązaniu. Przemysław Walas z kampanii przeciw homofobii mówił mi, że sprawa jest tak naprawdę znacznie szersza. Ponieważ już teraz mamy trzy wyroki. Jeden to wyrok NSA, który był najbardziej medialny, ale mamy wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, i Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim. W przyszłym tygodniu będzie rozstrzygnięcie kolejnej sprawy. Takich małżeństw według organizacji może być blisko tysiąc. No i pytanie, kiedy te wytyczne powstaną? Jeśli będą zbyt późno lub nie powstaną w ogóle, to organizacje nie wykluczają, że złożą skargę do Komisji Europejskiej za to, że rząd zwleka z wdrożeniem unijnych, unijnego orzeczenia. A to z kolei może się wiązać później z karami dla Polski. Opozycja te sprawy nie obserwuje biernie, tylko też zabiera głos. Oczywiście i zdanie w zasadzie pozostaje niezmienne, bo zarówno Prawo i Sprawiedliwość, jak i Konfederacja twierdzą, że to orzeczenie TSUE jest niezgodne z polską konstytucją. I tak Wojciech Machulski z Konfederacji mówił na naszej antenie, że ten wyrok jest dla niego niepokojący. To de facto taki wytrych, to znaczy Polska, polscy obywatele, ich przedstawiciele, czyli posłowie utrzymują taki stan prawny, w którym małżeństwo jest związkiem wyłącznie kobiety i mężczyzny. I teraz okazuje się, że Polska de facto ma respektować inną definicję tego małżeństwa, tylko i wyłącznie dlatego, że że tak sobie zdecydują obywatele niemieccy, francuscy. I tak NSA faktycznie odniosło się tylko i wyłącznie do jednej pary, ale CUE w ubiegłym roku, które wydało orzeczenie, odnosiło się tak naprawdę do szerszej skali i ogólnie nakazało Polsce wykonywanie takich transkrypcji. No i urzędy stanu cywilnego mają 30 dni na jej zrobienie. Ta sprawa będzie wracała, więc my też do niej będziemy wracali. Dagmar Kędziar, bardzo dziękuję. Na Dolnym Śląsku trwają największe od dekady ćwiczenia służb pod kryptonimem, kryptonimem OLEK2026. Ćwiczonych jest 13 scenariuszy, od wypadków masowych po działania związane z bezpieczeństwem publicznym. Tym działaniom przygląda się nasz reporter Mateusz Czmiel. Mateuszu, jakie scenariusze służby mają już przećwiczone? ulicznie niedaleko Łagiewnik ćwiczono scenariusz związany z katastrofą małego samolotu. Co istotne, tylko urzędnicy oraz dyspozytorzy numeru alarmowego 112 mieli wiedzę o trwających ćwiczeniach. Wzywane na miejsce służby dowiadywały się tego dopiero z formatek zgłoszeniowych albo po przyjeździe na miejsce. Bo jak tłumaczyli mi urzędnicy, element zaskoczenia jest kluczowy, by wykryć wszelkie możliwe błędy. A tych na gorąco było kilka, bo na przykład jeden z urzędników, mimo zakazu lotów dronem, latał bez załogowcem w w pobliżu śmigłowca lotniczego pogotowia ratunkowego, a kierowca karetki zastawił wjazd i wyjazd na miejsce zdarzenia. Nieprzytomnego głęboko. Czy jest wolny zespół? Hej, to jest twoja kareta tam na środku drogi? Jest jedna, która zostawia drogę. Ktoś gdzieś może nie przemyślał do końca tematu, nie do końca zaparkował tak samochód, co spowodowało utrudnienia w ruchu i w komunikacji, co zdarza się w prawdziwych zdarzeniach, a jest to dla nas nauczka i lekcja, w jaki sposób działać w przyszłości. Pojawił się dron, z tym sobie nie, nie jesteśmy w stanie tak naprawdę do końca kontrolować. Niestety drony są tak powszechne. W każdym sklepie za bardzo niewielkie pieniądze można drona kupić. My mamy tutaj nasze taki wniosek techniczny, że po prostu musimy sobie wyłączyć przestrzeń powietrzną w zakresie dronu. I tyle. Kolejne. Metapem ćwiczeń był atak uzbrojonych napastników na budynek urzędu.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 Każdego zespołu niech dołączy po jeden, dwóch strażaków oraz policjant. Chodźcie dużą grupą i wyprowadzajcie tutaj poszkodowanych. A dzisiaj mieszkańcy ulicy Żabia Ścieżka we Wrocławiu będą mogli obserwować działania służb, które będą ćwiczyć scenariusz związany z powodzią. A nagrania z tych ćwiczeń można zobaczyć na Facebooku Polskiego Radia 24. Papież Leon XIV zakończył 11-dniową podróż po krajach afrykańskich. Odprawiał mszę, spotykał się z wiernymi, ale ostro mówił też o despotyzmie, neokolonializmie i wykorzystywaniu Afryki przez silniejsze państwa. Apelował też o pokój, dialog i odrzucenie logiki przemocy. A te ostatnie apele bardzo nie spodobały się prezydentowi Stanów Zjednoczonych, Donaldowi Trumpowi. Michał Strzałkowski śledził tę wizytę. Dzień dobry, Michale. Dzień dobry. To czym tak no to... sobie zaskarbił sympatię Donalda Trumpa papież Leon XIV? Papież Leon XIV rzeczywiście mocno krytykował podczas tej pielgrzymki yy, wielkich tego świata. Znaczy on palcem nie wskazywał na konkretne osoby, nie wskazywał palcem na konkretne kraje, ale ze słów jego można było wyczytać, że to jest krytyka polityki, jaką na arenie międzynarodowej prowadzą te właśnie największe, najpotężniejsze kraje, które zwykło się określać mianem supermocarstw. No i tutaj już między wierszami można było wyczytać krytykę nie tylko w stosunku do Stanów Zjednoczonych i prezydenta tego kraju Donalda Trumpa, ale także w kierunku Chin czy Rosji, bo w każdym tym przypadku można sobie było pod słowa papieża Leona XIV podstawić którykolwiek z tych krajów i to by się zgadzało i to by pasowało. No, posłuchajmy choćby co papież Leon XIV mówił w Malabo, w stolicy Gwinei równi czyli w ostatnim kraju, który odwiedza dziś z Gwinei Równikowej wróci do Watykanu. A tam na takim najważniejszym swoim spotkaniu Leon XIV mówił tak. Jednym z głównych motorów rozszerzania się współczesnych konfliktów zbrojnych jest kolonizowanie złóż ropy naftowej i krytycznych minerałów, prowadzone bez szacunku do prawa międzynarodowego oraz prawa ludzi do samostanowienia. Jednocześnie te same nowe technologie, które mogłyby służyć dobru całej ludzkości są wykorzystywane głównie do prowadzenia wojen. Bez zmiany polityki na bardziej odpowiedzialną i szanującą instytucje oraz międzynarodowe umowy los ludzkości zostanie tragicznie dotknięty czyli nowe technologie takie jak sztuczna inteligencja albo technologie y, dronowe, więc y, myślę, że to wyraźnie słychać, że czy w Waszyngtonie, czy w Moskwie, czy w Pekinie mogli się poczuć wywołani do y, tablicy y, przywódcy. No najgłośniej oczywiście jest o tych sporach między Donaldem Trumpem a papieżem Leonem XIV, czy właściwie do krytyki, jaką Trump y, y, zastosował bardzo ostrą wobec papieża Leona XIV, który no też w trochę spokojniejszy sposób różne rzeczy y, y, wytykał. Natomiast no, ta pielgrzymka jest ważna z bardzo wielu powodów, nie tylko tych globalnych, także tych mniejszych. No to jest pielgrzymka, która jest pielgrzymką na właściwie cały kontynent afrykański, bo mieliśmy tam Algierię w Afryce Północnej, mieliśmy Kamerun w Afryce, już taki w zasadzie subsaharyjskiej, mieliśmy Angolę już w południowej części Afryki, no i wreszcie Gwinę Równikową, troszkę na północ od Angolii, więc cztery kraje, kraje cztery o różnych językach, o różnej kolonialnej przeszłości, ale kolonialna przeszłość je łączy, o różnych problemach wewnętrznych, jakby na wszystkie te kwestie papież Leon XIV wskazywał tą pielgrzymką, tak jak to robili papież Franciszek czy papież Jan Paweł II. Dwa dni temu przepadła przecież pierwsza rocznica śmierci papieża Franciszka. Jest bardzo wielu słów, jakie Leon XIV wygłaszał w Afryce. Można było też wyczytać, że on chce w jakimś sensie kontynuować tę drogę wzmacniania głosu, no, no tego co kiedyś nazywano ten rejon trzecim światem, teraz mówi się bardziej o globalnym południu, czyli właśnie o Afryce, o Ameryce Południowej, o tych biedniejszych częściach Azji. No ale ważne były też te wątki wewnętrzne, jak choćby Algieria, od której zaczęła ta pielgrzymka. Algieria, gdzie jeszcze nigdy głowy kościoła katolickiego z pielgrzymką nie było. Algieria, która jest takim krajem o trudnej historii, krajem o dużych napięciach między chrześcijanami a muzułmanami, gdzie były wojny domowe, gdzie były zbrodnie popełniane zarówno na członków społeczności muzułmańskiej, jak i chrześcijańskiej, na miejscach kultu. E, więc e, wiele takich punktów i myślę, że to jest oprócz tych wszystkich oczywiście bardzo istotnych religijnych kwestii, które są ważne dla osób wierzących, to tych takich punktów politycznych podczas tej pielgrzymki było naprawdę bardzo, bardzo dużo. Michał Strzałkowski, bardzo dziękuję za relację. Rozmowa Dnia ta katastrofa zmieniła bieg historii. Według różnych szacunków przedwcześnie zmarło przez nią od kilku tysięcy do kilkuset tysięcy osób. Zdarzenie to mogło przyczynić się do rozpadu Związku Radzieckiego. Wywołało też lęk przed energią atomową u całych pokoleń. Za kilka dni minie 40 lat od wybuchu reaktora atomowego w Czarnobylu. Polskie Radio z tej okazji przygotowało specjalny podcast Czarnobyl. Prawdziwa historia autorstwa Romana Czyjarka. Od dziś na naszej stronie internetowej dostępny jest pierwszy odcinek. A w studiu radiowej jedynki gościmy dziś Krystiana Machnika, twórcę portalu napromieniowani.pl, autora książki Ostatni Ludzie Czarnobyla. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Człowiek, który tam... W miejscu katastrofy był, uwaga, 126 razy. Podobno wiele osób panu nie wierzy, jak pan podaje tę liczbę. Tak, bo zwykło się mówić, że jak ktoś był wiele razy w jednym miejscu, że byłem tam ze 125 razy. No ja naprawdę byłem tyle razy i mam to udokumentowane. A dlaczego o... 126 wizyt? Dlaczego? Tak naprawdę pojechałem tam tylko raz zobaczyć to miejsce. My często mówimy, że można wjechać do strefy, ale strefa nie wyjedzie z ciebie. To jest miejsce wyjątkowe na, na skalę światową. No i miejmy nadzieję, że nie będzie drugiego takiego, natomiast y, z czasem zostałem organizatorem wyjazdów. Do czasu wojny brałem tam po prostu ludzi, woziłem y, i z czasem zacząłem organizować pomoce humanitarne dla ostatnich ludzi Czarnobyla właśnie, dla samoksiąłów, dla babuszek, które do dzisiaj żyją w Czarnobylu. Jak wiele osób zostało na terenie, który powinien był zostać ewakuowany 40 lat temu? Czy Tu muszę doprecyzować, bo ewakuowani byli wszyscy. Czy się komuś podobało, czy nie, był wywożony siłą. To są ludzie, którzy wrócili w te tereny. Którzy wyjechali stamtąd i sami zdecydowali, żeby wrócić i żyć ponownie w strefie zamkniętej. Był oczywiście zakaz osiedlania się ponownego, więc ich wielokrotnie wyrzucano, i wracali, wyrzucano, wracali, aż w końcu machnięto na to ręką. I ci ludzie zostali do dzisiaj, według oficjalnych danych zostało ich... Około 50, natomiast y, według moich danych to będzie około 30. Na wioskach, tam gdzie my pomagamy, 11 osób zaledwie. Jak ten teren wygląda 40 lat po katastrofie? Czy on już dziczeje? Czy cały czas widać jeszcze pozostałości tamtego miasta? Rezerwat przyrody, tak naprawdę, to jest. Obecnie mm. przyroda tam rozkwita. Całkowicie. Przyroda zabrała to, co niegdy zabrał jej człowiek, bo jeśli chodzi o miasto Prypeć, ewakuowane, w 86 roku to był po prostu jeden wielki beton. Obecnie zresztą takie było moje pierwsze wrażenie, kiedy tam byłem. Pierwszy raz w 2013 roku nie uwierzyłem, kiedy usłyszałem, że jesteśmy w centrum miasta. Człowiek patrzy po lewej drzewa, po prawej drzewa albo inaczej, bo drzewa wyobrażamy sobie pojedyncze. Nie, ścianę liści dosłownie widzimy. Nic innego. I Człowiek wychodzi w centrum miasta i nie widzi nic, ma wrażenie, że jest po prostu na jakiejś leśnej dróżce, po czym nagle patrzy, a pomiędzy tymi drzewami faktycznie jest jakiś budynek. Dopiero wchodząc na dach wysokiego budynku, szesnastopiętrowego, widzimy, że faktycznie jesteśmy w mieście, że obecnie to nie jest miasto, tylko w zasadzie las z budynkami. Ta nazwa miejscowości stała się pewnym symbolem, symbolem katastrofy, ale też symbolem wszelkich możliwych mitów o napromieniowaniu. To znaczy ludzie mają różne wyobrażenia o tym, co tam w ogóle się dzieje z ludźmi, ze zwierzętami, z roślinami. Pan tam był 126 razy, więc co najmniej część tych mitów musi być nieprawdziwa. Ja bym nawet powiedział, że wszystkie, bo mity budują nam mm, filmy, gry, które podkręcają, wiadomo, historię, tworzą pewne science fiction w sposób całkowicie świadomy. Tylko problem jest w tym, że ludzie często tego nie odróżniają. Kiedy jesteśmy ładowani tego typu treściami, zaczynamy myśleć, że to może być prawda. Jest też moda na teorie spiskowe, nie oszukujmy się. Natomiast prawdziwy Czarnobyl to jest po prostu przyroda. Nie ma tam mutantów, a przynajmniej ja żadnego nie spotkałem. Mało tego, części ludzi tam do dzisiaj żyje. Co prawda w najczystszych rejonach strefy zamkniętej, ale, ale jednak mieszkają. Roślinność jest normalna, i tak naprawdę e, mam wrażenie, że promieniowanie nie zaszkodziło Że ta katastrofa nie zaszkodziła naturze, a jej pomogła Ponieważ największy problem jest nie z promieniowaniem, a z ludźmi Ludzie zniknęli i natura mogła rozkwitnąć ne, Drzewa rosną na balkonach, w mieszkaniach, na dachach Przyroda, na, fauna i flora jest tam cały czas obecna Mało tego, ona wraca w te rejony Bo w, obecnie Czarnobyl to jest rezerwat czarnobylski to jest miejsce, gdzie jedyne miejsce w Europie, gdzie możemy dzikie konie Przewalskiego spotkać. Ostatnio, kiedy byłem tam niedawno, zupełnym przypadkiem widziałem łosia w centrum jednej z głównych ulic w mieście Prypeć. Czy ten łoś mógłby sobie tak spokojnie tam chodzić, gdyby nigdy nie doszło do katastrofy? Na pewno nie. Na pewno podróżując tam monitoruje pan poziom promieniowania. To jaki on jest w takim razie, skoro tam można tak często wracać? Ile on jest większy niż to, z czym spotykamy się na przykład w Polsce? Bardzo różny, bo teren jest skażony bardzo nierównomiernie. Tam, gdzie żyją ostatni ludzie Czarnobyla, poziom promieniowania jest tak naprawdę bardzo podobny do tego, do tego który notujemy w Polsce. Musimy pamiętać, że minęło jednak 40 lat. Zaraz minie 40 lat do tej katastrofy, więc mówiąc obrazowo, dużo się wypromieniowało z tego. Ten poziom spada z roku na rok. Bliżej elektrowni jest oczywiście większy z tym, większy z tym problem. Są rejony tak jak Czerwony Las, najbardziej skażone radioaktywnie miejsce na Ziemi. W którym... Tam pan nie wchodzi? Oczywiście, że wchodzę, ponieważ jako osoba, która była tam 126 razy, no Musiał widziałem pan kawał. każdy skrawek. Tak, tym bardziej, że jednak interesuje się też zjawiskiem promieniowania. Nie jest to miejsce, w którym możemy mieszkać, natomiast przebywać możemy. To, możemy, to, to musimy rozróżnić, bo samo przebywanie nie będzie raczej stanowiło dla nas zagrożenia. Jaka jest najlepsza ochrona przed promieniowaniem? Czas. Czyli jeśli jest miejsce bardzo skażone radioaktywnie i mamy to udokumentowane, no to nie wchodzimy tam na tydzień, tylko wchodzimy na, na określony czas. Jeśli wejdziemy tam na 5 minut, to możemy z łatwością obliczyć, jaką dawkę otrzymamy i czy to będzie miało jakiś skutek dla naszego organizmu. To zawsze bardzo głośno wygląda, kiedy wszystkie dozymetry, czyli mierniki promieniowania piszczą. Ale tak jak mówię, żeby otrzymać pewną dawkę, potrzebujemy odpowiedniego czasu. Do dziś trwa dyskusja nie tylko w Ukrainie, ale w zasadzie w całej Europie, czy reakcja ówczesnych władz była proporcjonalna, była dobra po prostu. Czy skutki społeczne, koszty społeczne tak dużej ewakuacji były warte, były potrzebne po prostu? Czy ten koszt należało ponieść? Ma pan tutaj swój pogląd? Tak i to jest bardzo kontrowersyjny, bardzo dyskusyjny temat. Bo jeśli mówimy o mieście Prypeć, które znajduje się 3 km od Czarłbyckiej Elektrowni Jądrowej, miasto Energetyków, no 3 km, tam poziom promieniowania był naprawdę wysoki, bo według moich danych, w pierwszym mikroreonie tego miasta mogliśmy zanotować wartości nawet 10 milisievertów, 10 tysięcy mikrosievertów na godzinę. Tak tylko powiem, że tutaj studium mamy i każdy Polak w swoim domu ma między 0,1 a 0,2. Więc 10 tysięcy to jest naprawdę dużo. Więc ewakuacja miasta Prypeć była potrzebna. Dyskusyjna sprawa, jeśli chodzi o odległe wioski. Na przykład wioska terencji wioska Samosiołów, tam Poziom promieniowania nawet wtedy był bardzo, bardzo, bardzo niski. I tak naprawdę dzisiaj teoretycznie ludzie mogliby tam wrócić. Tylko też trzeba brać pod uwagę, bo strefa zamknięta jest większa niż musi być. Trochę z naddatkiem to zrobiono. Czyli nie do miejsca, gdzie mierzymy wysokie wartości, ale jeszcze wiele kilometrów dalej. Chociaż uważa pan, że dla przyrody to akurat dobrze. Tylko, że ludzie mogli niepotrzebnie ucierpieć. Tak, ewakuacja była, była dobra. Oczywiście skutki społeczne zawsze będą. Ne, musimy się z tym liczyć Natomiast też musimy brać pod uwagę, że tak naprawdę Nie znamy skutków długofalowych ne, i, I samo to, że w danej wiosce Mierzymy wartości Bardzo podobne do tych, jakie możemy zanotować Na terenach czystych, jeszcze nie oznacza, że tam nic nie ma Ponieważ w gruncie mamy C-137, uran Stront, 90, no, pierwiastki promieniotwórcze No a co ludzie robią na wioskach? Uprawiają ziemię i potem to spożywają no tak. Więc jak to będzie Jaki będzie miał skutek po 10, 20, 40, 50 latach? Nie wiemy. Wróci pan już na koniec 120, 127 raz? Tu musimy stawiać kropkę. Oczywiście wrócę nawet 130 i, 100, i 150 i 200 raz. Krystian więc będę tam jeździł. Machnik, twórca portalu napromieniowani.pl, autor książki Ostatni Ludzie Czarnobyla. Bardzo dziękuję za rozmowę. A ja przypomnę tylko, że od dziś dostępny jest pierwszy odcinek podcastu polskiego radia Czarnobyl. Prawdziwa historia. W programie w samopołudnie łączymy się teraz z Katowicami. Tam trwa Europejski Kongres Gospodarczy, więc nie mogło tam zabraknąć Justyny Golonko. Dzień dobry Justyno. Dzień dobry, nie mogło, jestem to oczywiście. Wczoraj mówiliśmy o tych głównych sprawach, o tych dużych sprawach, poważnych, ale na kongresie omawiane są też takie bliższe ludziom, w tym na przykład nowa funkcja aplikacji M-Obywatel. Tak, właśnie tak, bo przed chwilą odbyło się takie spotkanie, na której wicepremier minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski ogłosił taką nową funkcjonalność aplikacji MObywatel, czyli właśnie dla obywateli, dla każdego z nas. I ta e, funkcjonalność umożliwi założenie jednoosobowej działalności gospodarczej. Do tej pory taka rzecz trwała godziny tak naprawdę. Też było szybko, ale teraz będzie jeszcze szybciej, bo teraz zajmie zaledwie kilka minut i wicepremier i minister cyfryzacji zaznaczył, że nowa funkcjonalność jest wyjątkowa, prosta w obsłudze, a to jest przecież ważne. Założenie w emowatelu staje się nie tyle proste, co banalne. Kilka kliknięć, zaznaczenie kodów PKD, Złożenie wniosku, możliwość elektronicznego podpisu i już dostajemy potwierdzenie, że firma została założona. To jest czas, który możemy skrócić do minut z godzin z emocji przy wielu okienkach do jednego elektronicznego okienka. Aby móc skorzystać z tej nowej możliwości wymagana jest oczywiście aktualizacja aplikacji, czyli jeśli mamy już tą e, a, aplikację, to teraz ją aktualizujemy sobie. To zajmie kilka minut, a możemy zrobić właśnie takie rzeczy, o których mówię. A z samej aplikacji korzysta coraz więcej osób. Mamy najnowsze dane, ponad 11 milionów Polaków już ją ma. Mówiłaś o tych drobniejszych sprawach, to jeszcze wróćmy do tych większych, bo podczas kongresu miała miejsce konferencja prasowa, a na niej dowiedzieliśmy się czegoś o pieniądzach na zbrojeniówkę. Tak i to o dużych e, pieniądzach, bo niebawem, niebawem zacznie działać chrobry spółka powołana do obsługi Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności. No i to są naprawdę ogromne pieniądze, tak jak powiedziałeś, bo chodzi o miliardy złotych na obronność i inwestycje zbrojeniowe. I te pieniądze, to te, co też jest ważne, mają być takim kołem zamachowym także dla naszej gospodarki. O tym powiedział mi wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jan Szyszko. Mamy spółkę, która droży czy zainwestuje środki z Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności. Polska jako pierwsza w Europie przeznacza 22 miliardy złotych na obronność i bezpieczeństwo z Krajowego Planu Odbudowy. Co dziesiąta złotówka z kapo trafi na rozbudowę polskich firm, na dokapitalizowanie polskiego przemysłu ciężkiego. Miejsca w pracy w mniejszych miastach. Rok temu powiedzieliśmy, że to zrobimy. W rok przeszliśmy cały proces od pomysłu, przez negocjacje z Komisją Europejską, zgodę rządu, powołanie spółki. No to teraz trzeba zainwestować te pieniądze. I dziś na kongresie sporo paneli poświęconych jest właśnie obronności. Jeszcze będzie ciekawy panel o kolei i ja o tym powiem po 17.30 w ekspresie gospodarczym więcej. A my co? Słyszymy się jutro tutaj o tej porze? No, słyszę, że tematów jest sporo, to chyba warto Bardzo się też jutro dużo. połączyć. To do usłyszenia Słuchanie. jutro po 12.00. Justyna Golonka. Polskie Radio. Pozostajemy na południu kraju. Smog wawelski wraca do domu, czyli do Smoczej Jamy. Zamek Królewski na Wawelu odnowił wystawę w jaskini znajdującej się pod zamkiem. To jedna z najpopularniejszych atrakcji turystycznych w Polsce. Do Smoczej Jamy zajrzały nowoczesne technologie, ale też nasz reporter Paweł Pawlica, z którym teraz się łączymy. Dzień dobry Pawle. Dzień dobry, niskie ukłony. To, to co czeka w takim razie na zwiedzających, skoro już byłeś na miejscu? Ja na początku uspokoję. 70-metrowa jaskinia nadal pozostaje piękną jurajską jaskinią. Ta nowa wy wystawa wykorzystuje rzeczywiście nowe technologie, ale to oświetlenie, dźwięk, ale też elementy klasycznego teatru cieni. Smoka rzeczywiście można usłyszeć, a także zobaczyć jego przemykający ścianami cień. Wawelskim muzealnikom zależało przede wszystkim na przełamaniu dość infantylnej wizji krakowskiego smoka i przekształconej przez lata legendy. Mówi kuratorka Wystawy Magdalena Młodawska na Wawelu nazywana Smoczą Mamą. Dzisiaj mamy do czynienia. Częściej z pluszowymi zielonymi smokami, które można spotkać w sklepach Krakowa. Natomiast zupełnie zapomnieliśmy tak naprawdę po co ten smok nam był u w historii miasta Krakowa. Miał bardzo konkretną funkcję, którą przypisał mu Wincenty Kadłubek. Pokonanie smoka sprawiło, że powstało miasto. Pracowaliśmy nad tym bardzo, bardzo długo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 Więcej multimediów zawiera wystawa Międzymurze, która od dziś jest połączona ze zwiedzaniem Smoczej Jamy. Ja przypomnę, Międzymurze opowiada o najstarszych dziejach Wawelu, właściwie od prehistorii. I tą ekspozycję uzupełniono o zrekonstruowany przez paleontologów szkielet żyjącego 210 milionów lat temu achrozaura, którego badacze nazwali Smokiem Wawelskim. A ci, którzy przejdą przez mroczne zakamarki Smoczej Jamy, mogą też zmienić nastrój i klimat. Zamek Królewski na Wawelu. Już dziś wieczorem otwiera ogrody królewskie między alpami pełnymi kwiatów znajdującymi się obok dziedzińca arkadowego. Stanęły także wyjątkowe prace Janny Rajkowskiej. Artystki znanej ze słynnej warszawskiej palmy, czyli pracy pozdrowienia z Alei Jerozolimskich. I tak na Wawelu prezentowane są trzy prace rajkowskiej. Gniazdo to gniazdo wron, które mieszkały na szczycie słynnej warszawskiej palmy. Praca piskle, czyli poświęcona do pow Większone do ponad dwóch metrów błękitne jajokosa oraz tytułowa praca. Wszystko wkrótce się zmieni, czyli przecięty na pół kryształ minerał wykopany w ziemię. I tu na Wawelu wywołuje no rzeczywiście skojarzenie przede wszystkim z owianym legendami wawelskim czakramy. O czym informował Paweł Pawlica, który wyszedł ze smoczej jamy. Cały i zdrowy. W studiu Magda Mikołajczuk. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień książki. Dzisiaj światowy jest. nawet. I to nawet światowy. Światowy, ale w Polsce oczywiście mnóstwo różnych imprez. Państwo na pewno sobie posprawdzają, co tam w okolicy ciekawego się dzisiaj dzieje. I to się dzisiaj albo w następnych z dniach. Z dniem Szekspira. Znaczy z dniem urodzin i z dniem y, śmierci, rocznicy śmierci y, Williama Szekspira. Tak. Y, i, ale kilka propozycji. Na przykład w Bielsku Białej obchody się odbywają w Księżnicy Beskidzkiej, a tam spotkanie autorskie z naszą. Radiową koleżanką Agatą Pasent. To na przykład tak. A w Dźwirzynie i Kołobrzegu zaczyna się i będzie trwał przez cztery dni 31. Transport Literacki, taki festiwal literacki, czyli premiery książek, spotkania autorskie, debaty, warsztaty dla osób piszących. O tym festiwalu, o części propozycji w ramach tego festiwalu mówi Artur Burszta. W czwartek o 21.30 festiwal otworzy Tomek Lipiński – koncert i rozmowa. Pretekstem będą dwa tomy autobiografii tegorocznego laureata paszportu polityki w kategorii kreator kultury oraz antologia tekstów To co czujesz, to co wiesz. W piątek zakończymy oficjalną część programu otwartą dla wszystkich debatą – temat na co możemy pozwolić sztucznej inteligencji? od 23 do 26 kwietnia, transport literacki, festiwal w Dziwirzynie i w Koło Brzegu, A w Warszawie, w Big Book Cafe, czyli takim miejscu, gdzie dzieje się codziennie mnóstwo rzeczy związanych z literaturą, szeroko bardzo pojętą, dzisiaj akurat nie dzieje się nic, ale nie szkodzi, bo przecież święto książki możemy obchodzić w kolejnych dniach i tak też wiele instytucji to zaplanowało. To chyba o to chodzi w tym wszystkim, żebyśmy... Tak, żeby nie tylko jednego dnia... Nie tylko jednego dnia. W roku czytać I, I w Big Book Cafe w niedzielę odbędzie się Silent Reading. To jest taka nowa moda stosunkowo, że się ludzie po prostu spotykają i w ciszy czytają w grupie, w miłym miejscu, przy kawie, przy ciastkach itd. Gdyby I w, bok, na głos, w Big Book, Book Cafe, Cafe to, już było, jest, to już było jest kolejny raz organizowane, mówi Paulina Wilk to było niesamowite zobaczyć ludzi, którzy siebie nie znają i dobrze ze sobą funkcjonują w takich właśnie niezobowiązujących relacjach, w których książka po prostu staje się pomostem do zwykłej rozmowy z nieznajomymi właśnie. Być może bardzo duża ilość czasu, którą spędzamy w internecie, trochę nas oducza bycia wśród innych ludzi, a książka jest bardzo wygodnym, bezpiecznym, fajnym i łatwym tematem do wspólnych rozmów i stąd być może bierze się ten zupełnie nowy fenomen. Silent Reading w niedzielę w Big Book Cafe w Warszawie. Yy, można przynieść swoją książkę, ale mogą też być na miejscu i potem można porozmawiać o tych książkach, ale generalnie chodzi o to, że siedzimy sobie w grupie i czytamy. Wszystko I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Czy masz wrażenie, że jak coś ma brzmieć super, to otrzymuje to angielską nazwę, że czytanie to jest Silent Reading? Yy, no nie, ale no, no, no, że nie gadasz z ludźmi jednak. Yy, to chodzi o tę ciszę. To jest Silent Quitting. No różnie, niektórzy wybiegają z krzykiem, więc to ja bym dyskutowała, ale jeszcze na przykład dzisiaj w kolejach wielkopolskich jest, są rozdawane książki na przykład w pociągach, więc tych akcji związanych z Światowym Dniem Książki jest dużo. Światowym Dniem Książki, ale tak jak powiedzieliśmy, dziś również Dzień Szekspira, a okazuje się, że w tym języku Szekspira Polacy radzą sobie bardzo, bardzo dobrze. Polska zajmuje 15 miejsce na świecie i 13 w Europie pod względem znajomości języka angielskiego. O. A, ale w tym rankingu jest przewidziana Wielka Brytania na przykład. Są też, są też przykład? kraje anglojęzyczne, tym bardziej to robi wrażenie, a nasza reporterka Anna Zakrzewska zapytała Polaków, jak sami oceniają swoją znajomość tego języka. Pani ocenia swój język angielski? Ja uczyłam się w szkole, z tych lekcji dużo nie wniosłam. No potrafię się dogadać, z tym nie mam problemu, bo ja też dużo pracowałam z osobami, które mówią po angielsku i jakby nie mam takiej bariery gdzieś, mimo tego, że kaleczę strasznie ten język, to, to, to nie mam z tym problemu. Bardzo słabo. Nie miałem w szkole średniej, miałem cały czas niemiecki, rosyjski, także z angielskim rozumiem, ale nie potrafię się wypowiadać. Dzień dobry, nazywam się Ola Bartoszek, prowadzę szkołę językową w Warszawie, uczę języków angielskiego, hiszpańskiego i polskiego. Doskonale wiem, że jeśli chodzi o tak zwaną umiejętność pasywną, te wszystkie umiejętności, które mamy, takie jak czytanie, czy pisanie testów, to naprawdę wypadamy w testach fantastycznie. Tylko pytanie, czy to się przekłada na taką sytuację, kiedy ktoś do nas podejdzie na ulicy i zapyta na przykład jaką polecamy restaurację, czy gdzie znaleźć jakieś konkretne miejsce o wskazówkę. Chyba nigdy moja znajomość nie była taka, że mogłabym powiedzieć, że mówię po angielsku, nawet w w sensie komunikatywnym. Aczkolwiek bardzo czuję ten brak tego języka. Co w takim razie każdy z nas może zrobić, żeby ten angielski podszlifować i mówić płynnie? Żyjemy w takich pięknych czasach, że mamy mnóstwo możliwości. Mamy mnóstwo materiałów dostępnych do obejrzenia, do słuchania. Natomiast trzeba mieć świadomość, że dopóki tylko to jest receptywne i pasywne, słuchamy, oglądamy, klikamy opcję ABC, nie ćwiczymy tak naprawdę umiejętności mów Mówienia. Ćwiczenie umiejętności mówienia to jest wyłącznie, kiedy próbujemy coś powiedzieć sami od siebie. Czyli jeżeli nie mamy akurat nikogo pod ręką, z kim moglibyśmy ćwiczyć rozmawianie po angielsku, to jak najbardziej zadziała nam trzy zdania w dzienniku dziennie po angielsku. Albo nawet właśnie takie przyzwyczajenie, że na spacerze z psem obserwuję sobie, co się dzieje i w głowie moje myśli zaczynają... Coraz bardziej tam się toczyć po angielsku. Takie praktyczne, faktyczne uruchomienie mózgu po troszeczku codziennie da nam najlepsze efekty. Materiał przygotowała Anna Zakrzewska. A ja mam dla Państwa informację z ostatniej chwili. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomir Cęckiewicz złożył rezygnację. Taką informację przekazał prezydentowi Karolowi Nawrockiemu. Rezygnację ogłosił rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. I równocześnie Pałac Prezydencki zarzuca rządzącym paraliż tej instytucji Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Więcej o tym powiemy za 8 minut już w Aktualnościach Jedynki. Ale wcześniej, sport, Rafał Bała w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. I wracamy no i... do tematu Zonda Krypto, od którego zaczęliśmy nasz program, bo ten temat no, też ma bardzo mocny sportowy wątek. Tak, to mnie przed chwilą poinformowałeś o rezygnacji, a wiemy już, że prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Radosław Piesiewicz, nie rezygnuje ze stanowiska. Wręcz przeciwnie. Co więcej, będzie kandydował w przyszłym roku w wyborach. No tutaj nie ma sobie nic do zarzucenia. A co więcej, dziś w mediach poinformował, że nagrody dla tych sportowców od Zonda Krypto za miejsca 4-8, które były obiecane przez Zonda Krypto no to te same kwoty, wiadomo, że od zonda krypto już raczej się tego nie odzyska, więc te same kwoty on znalazł sponsora na to i już dziś powinni mieć olimpijczycy na swoich kontach. Sprawdziliśmy, telefon odebrał od nas saneczkarz Wojciech Chmielewski, który czekał na 1600 zł. No, chyba coś rzeczy rzeczywiście wpłynęło, no. Jest. No dobrze, przypłynął, bo jak mi przypłynął, to wie pan no, tym, co mają. To zdecydowanie więcej. Nie? No więcej miała zdecydowanie Kaja Ziomek Nogal za szóste miejsce na w Błyszczątku. Słuchałeś momentu, Tak, tak, on sprawdzał, poprosiłem, przelewa. żeby się zalogował i y, y, przyjemnie to wszystko wyglądało, rzeczywiście zadowolony. Y, również otrzymała Kaja Ziomek Nogal za szóste miejsce. Pozostali biatlonistki, z tego co wiem, także no te pieniądze dla tych dalszych y, miejsc przyszły. Inni rozliczyli się już wcześniej, na przykład biatlonistki złożyły dyspozycję w Zondakrzyce to bardzo szybko, no i miały to szczęście, zostały spłacone. Mówi Kamila Żuk, ósma indywidualnie i szósta w sztafecie. Ja generalnie robię to samo także mnie ta sytuacja w ogóle nie dotyczy. To w moim przypadku wszystko w porządku. Podobnie u biegaczki narciarskiej Elizy Rudzkiej-Michałek. Okazuje się, że sprinterskie umiejętności pani Elizy bardzo się tu przydały, bo nie czekała na rozwój sytuacji, tylko już kilka tygodni temu złożyła dyspozycję wypłaty, pieniądze otrzymała, mówi jej mąż Mikołaj-Michałek. Żona akurat miała wcześniej, ona jeszcze dostała tego innego podmiotu. Całą procedurę się mi też wydaje, że dosyć szybko zorganizowała. Co z pieniędzmi naszych medalistów Semirunyga, Tomasiaka i Wąska? No przypomnijmy, że to około 900 tysięcy złotych. Na razie nie wiadomo. Prezes Piesiewicz poinformował, że jeśli do 30 kwietnia nie dostanie pieniędzy od Zonda Krypto, no to wtedy PKO wypowie umowę tej firmie i nie będzie już na siedzibie PKO tej słynnej nazwy Zonda Krypto. Nie byli nieufni sportowcy, gdy otrzymali telefon z pytaniem, czy przyszedł już przelew od Ciebie? Nie. To brzmi jak metoda na radiowca. Wiedzą, że są, wiedzą, że są w, w środku, w oku cyklonu, no i muszą sobie z tym radzić. I, I to już jest sprawa nie tylko sportowa, nie tylko wewnętrzna, ale no, można powiedzieć ogólnokrajowa. Polskich sportowców obdzwaniał dzisiaj Rafał Bała. Bardzo dziękuję, dziękuję. za relację. Krzysztof Grzybowski dołączył do nas do Dzień studia. Dzień dobry. Dzień dobry. Będziesz miał znakomitą ekspertkę dzisiaj w naszym programie. Znakomitą, ale na razie tylko nie zdradzamy. Szczerze, to będzie Myślę, że spora tak? część słuchaczy powinna rozpoznać temat. A, a możemy Włosium. zdradzić temat? temat? Tak. Moglibyśmy, super. Dziś Światowy Dzień Książek, no i myślę, że to jest dobry pretekst do tego, aby porozmawiać o tym, jak czytają Polacy, choć ktoś złośliwy mógłby powiedzieć, że temat powinien brzmieć jak nie czytają Polacy, ale nie będziemy się czepiać. Ale nie będziecie zbyt ofensywni, nie, nie będziecie nie, nie, nie. pouczali, naprawdę, nie będziecie krytykowali. Chcemy się dowiedzieć, co czytamy, jak czytamy, co lubimy, czy papier, czy, ja to mówię z pewnym wahaniem, czy jednak e-booki, choć to no książka to papierowa chyba jednak. To, o, to w tej jest też to też pytanie. jest dobre pytanie i też czy kamera telefony naszych słuchaczy, papier, czy w ogóle książka, jeśli tak to jaka w każdej sprawie można dzwonić tylko szczerze po 13. Jedenka. To jest radio. Reklama.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 Ewa Mierzejewska. Zapraszam. Cały czas całkowicie zablokowana jest ekspresowa siódemka między węzłem Żurominek i Mława Południe na 71 kilometrze. Tam rano zderzyły się dwie ciężarówki i nic nie ma przejazdu w kierunku Gdańska. Jeśli chodzi o objazd, to trzeba zjechać z S7 węzłem Żurominek. Jeśli chodzi o Pomorze, to tutaj niewielki korek utrzymuje się na S6 między Juszkowem a Straszynem na jestni w kierunku Gdańska. To wynika z prac prowadzących, prowadzonych przy węźle Socin w ostatnim czasie jezdni w kierunku północnym, a wcześniej w, w, przez kilka tygodni mieliśmy utrudnienia na jezdni w kierunku południowym. Na Pomorzu też wolniej jedzie się na trasie Sucharskiego w Gdańsku i na drodze krajowej numer 91 w pobliżu Pruszcza Gdańskiego. Poza tym S6, S7 wyglądają bardzo dobrze. Podobnie droga krajowa numer 91 w Starym, w, w, w Śródmieściu Gdańska, w samym Gdańsku, a także droga krajowa numer 89. Tutaj utrudnień nie widać. Koniec utrudnień także na małopolskim odcinku A4. Tutaj rano doszło do karambolu między węzłami Bieżanów i Niepołomice w pobliżu miejscowości Węgrzce Wielkie. Zdarzyły się, przypomnijmy, trzy samochody osobowe, dwa dostawcze i jeden ciężarowy. Służby cały czas twierdzą, że na jezdni w kierunku Katowic jest zwężenie, ale nie widać tu już absolutnie żadnych utrudnień dla kierowców. Nie ma też korka. Być może jeszcze któryś z tych samochodów stoi na pasie awaryjnym, ale nie utrudnia to przejazdu. Dobra informacja z Małopolski także z drogi krajowej nr 44 na na trasie Oświęcim-Zator w pobliżu Przeciszowa, po tym jak samochód osobowy wjechał do rowu, obowiązywał ruch na przemian jednym pasem na 66 km, także tutaj już jest nie odblokowano.